Sprawdźmy, czy mamy wyciszone, wyłączone telefony. Staszów, serdecznie pozdrawiamy wasz zbór od naszej trzutki ze Staszowa. Z Bogiem bądźcie. Także pozdrowienia na początek ze zboru w Staszowie. A my, kochani, powstańmy do modlitwy, poprośmy Boga o błogosławieństwo naszego zgromadzenia, Nasz dobry panie, wielbimy ciebie za Twoją świeżą łaskę. Ona jest zawsze świeża i nowa, zgodnie z Twoją obietnicą, zgodnie z prawdą Twojego niewzruszonego słowa. Daj nam dzisiaj pić ze zdroju łaski, daj nam dzisiaj doświadczyć Twojej żywej obecności na tym miejscu. Dotykaj naszych serc, objawiaj się nam, pociągaj nas ku Tobie. Przemieniaj, uzdrawiaj, objawiaj swą łaskę i moc. Wielbimy Ciebie i otwieramy nasze serca, abyś mówił do nas i abyś był uwielbiony wśród nas. Amen. Usiądźmy proszę. I otwórzmy Ewangelię Mateusza. Jeśli macie przed sobą tekst Pisma Świętego, czy to w formie drukowanej, czy elektronicznej, zachęcam, by śledzić uważnie tekst, który będziemy, czy teksty, które będziemy czytać, prosząc Boga, by mówił do nas, by uczył nas, bo objawiał nam Chwałę naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. W pierwszym rozdziale i pierwszym wprowadzającym do Ewangelii Mateusza wierszu czytamy, że jest to biblos, czyli zwój, księga, Biblia, my mówimy dzisiaj, greckie słowo biblos, zwój o pochodzeniu Jezusa Chrystusa, dosłownie genezis tam jest użyte słowo, początki, życie, rodowód tutaj. Jezusa Chrystusa. I zobaczcie, jak jest nazwany. Syn Dawida, syn Abrahama. Te dwie wielkie postacie Starego Testamentu. I Następnie mamy rodowód bardzo ciekawy, któremu można by wiele miejsca poświęcić, ale tego nie zrobimy, ponieważ chcemy omówić całą księgę, więc czytajmy dalej od 18 wiersza. Z pochodzeniem Jezusa Chrystusa było natomiast tak. Po zaręczeniu jego matki Marii Józefowi. Przed ich zejściem się została znaleziona w ciąży z Ducha Świętego. Józef natomiast, jej mąż, jako człowiek prawy, nie zamierzał jej zniesławić, lecz chciał się z nią bez rozgłosu rozwieść. Gdy to rozważał, oto we śnie Ukazał mu się anioł Pana i powiedział, Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, Twojej żony, gdyż to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. Urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Hebrajskie Jachwę zbawia. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A to wszystko się stało, aby się wypełniło to, co zostało wypowiedziane przez Pana za pośrednictwem proroka. Oto Panna pocznie i urodzi Syna i nadasz mu imię Immanuel, kolejne hebrajskie słowo, które mamy tutaj wyjaśnione. Co się wykłada? Bóg z nami. Dwa znaczące imiona. Jahwe zbawia Bóg z nami. Drugi rozdział od pierwszego do szóstego wiersza. Gdy Jezus urodził się w Betlejem w Judei, za dni króla Heroda oto przybyli do Jerozolimy magowie czy mędrcy ze wschodu z zapytaniem, gdzie jest ten narodzony król Żydów. Zobaczyliśmy bowiem wschód jego gwiazdy i przyszliśmy złożyć mu pokłon. Gdy król Herod o tym usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zgromadził zatem wszystkich arcykapłanów oraz nauczycieli ludu i zaczął ich wypytywać, gdzie Chrystus ma się narodzić. Oni zaś odpowiedzieli mu, w Betlejemie Judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. I ty, Betlejem, Ziemia Judzka, wcale nie jesteś najmniejsze pośród książąt Judy. Z ciebie bowiem wyjdzie władca, który będzie pasu mój lud Izrael. Drugi rozdział od dwunastego wiersza. Ostrzeżeni we śnie, mowa jest o mędrcach, aby nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili w swoje strony. Po ich odejściu oto anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi i powiedział, wstań, weź dziecko oraz jego matkę, i uciekaj do Egiptu i bądź tam, dopóki ci nie powiem, bo Herod będzie szukał dziecka, aby je składzić. Wstał więc nocą, wziął dziecko oraz jego matkę i udał się do Egiptu i przebywał tam aż do zgonu Heroda, aby się wypełniło to, co zostało powiedziane przez Pana, przez proroka zapowiadającego z Egiptu, wezwałem mojego syna. Wówczas Herod, widząc, że został zmylony przez magów czy mędrców, bardzo się rozgniewał, posłał, aby wymordować wszystkie dzieci w Betlejem i w całej jego okolicy od drugiego życia i młodsze stosownie do czasu o którym dokładnie dowiedział się od mędrców wtedy wypełniło się to co zostało powiedziane przez proroka Jeremiasza usłyszano głos wrama płacz i wielkie zawodzenie Rachel opłakuje swoje dzieci i nie chce dać się pocieszyć, bo już ich nie ma. A gdy umarł Herod, oto anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie, mówiąc, wstań, weź dziecko oraz jego matkę i idź do ziemi izraelskiej. Nie żyją już bowiem ci, którzy szukali duszy czy życia tego dziecka. Wstał więc, wziął dziecko oraz jego matkę i przyszedł do ziemi izraelskiej. Gdy jednak usłyszał, że Archelaus króluje w Judei zamiast swojego ojca Heroda, przestraszył się pójścia w tamte strony, a ostrzeżony właśnie odszedł w okolice Galilei. Po przyjściu osiedlił się w mieście zwanym Nazaret i w ten sposób Wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroków, że będzie nazwany nazyrejczykiem. Trzeci rozdział od pierwszego wiersza. W tych dniach wystąpił Jan Chrzciciel i tak głosił na pustyni judzkiej. Opamiętajcie się, gdyż królestwo niebios stało się bliskie. Jego to bowiem dotyczyły słowa wypowiedziane przez proroka Izajasza. Głos wołającego na pustkowiu, przygotujcie drogę Pana, jego ścieżki czyńcie prostymi. Trzeci rozdział od trzynastego wiersza. Wówczas Jezus przybył z Galilei nad Jordan do Jana, aby dać się przez niego ochrzcić. Jan jednak powstrzymywał go, mówiąc, to ja mam potrzebę być ochrzczony przez Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział, ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, zaraz wystąpił z wody i oto zostały mu otwarte niebiosa i zobaczył Ducha Bożego, jak zstępował niby gołębica i przychodził na niego. I oto rozległ się głos z nieba. Ten jest moim umiłowanym synem, w którym znalazłem upodobanie. I jeszcze jeden fragment z czwartego rozdziału od trzynastego wiersza. Po opuszczeniu Nazaretu przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum nad morzem w granicach Zebulona i Naftalego aby zostało wypełnione to co zostało powiedziane przez proroka Izajasza ziemia Zebulona i ziemia Naftalego droga morska za Jordanie Galilea pogan lud Siedzący w ciemności zobaczył wielkie światło, a siedzącym w krainie i cieniu śmierci światło wzeszło. Potem Jezus zaczął głosić i mówić, opamiętajcie się, bo zbliżyło się Królestwo Niebios. To nie przypadek, że Ewangelia Mateusza jest pierwszą księgą Nowego Testamentu. Jest jak zawias łączący oba testamenty. Można powiedzieć, że Ewangelia Mateusza jest bramą Nowego Testamentu z wyraźnymi powiązaniami ze Starym Testamentem. Mateusz zawiera w pigułce wyjaśnienie całego Bożego, odwiecznego planu rozciągającego się od Księgi Rodzaju aż do Księgi Objawienia. Mateusz patrzy wstecz i jak widzieliśmy w tych fragmentach, powołuje się na liczne starotestamentowe proroctwa. Co róż? powtarza zwrot, wypełniło się Pismo, aby się wypełniło, co było zapowiedziane przez proroka. Mateusz wybiega również w przyszłość, omawiając nie tylko pierwsze przyjście Mesjasza, jego służbę i odkupieńczą ofiarę, ale także Jego przyszłe plany dotyczące Jego Królestwa i budowy Jego Kościoła. Ewangelia Mateusza jest zatem istotnym ogniwem łączącym Stary i Nowy Testament. Błędne zrozumienie osoby i dzieła Bożego Wybrańca, czyli Mesjasza, przedstawionego przez Mateusza, prowadzi do opatrznych interpretacji Bożego Planu, który sukcesywnie jest objawiany na kartach Starego, a następnie Nowego Testamentu. Dzięki Bogu mamy aż cztery natchnione przez Ducha Świętego Ewangelię, zawierające, uzupełniające się perspektywy majestatu, i zbawczego dzieła Bożego Syna. Można je porównać do symfonii, w której wiele wątków melodycznych splata się w jedną harmonijną całość. Głowa cesarstwa francuskiego z początku XIX wieku, Napoleon Bonaparte, Czytając Ewangelię, był zafascynowany osobą Jezusa Chrystusa. Historycy zanotowali następujące słowa Napoleona. Wszystko w Chrystusie mnie zdumiewa. Jego duch mnie obezwładnia, a jego wola mnie zadziwia. Między nim, a kimkolwiek innym na świecie, nie ma żadnego porównania on jest wyjątkowy na próżno szukam w historii kogokolwiek podobnego do Jezusa Chrystusa lub jakiegokolwiek dzieła które mogłoby choć trochę zbliżyć się do ewangelii ani historia ani ludzkość ani wieki ani natura nie oferują mi niczego, z czym mógłbym go porównać lub wyjaśnić. W Chrystusie wszystko jest niezwykłe. Jeśli taki człowiek jak Napoleon doszedł do tak wzniosłych wniosków na temat naszego Pana i Zbawiciela, o ileż bardziej my, winniśmy być pełni zachwytu, wdzięczności i uwielbienia, które wyrażamy w słowach, czynach, modlitwach i pieśniach. Czyńmy to, kochani bracia i siostry, powstańmy do modlitwy. Stajemy, Panie, przed Twoim majestatem. Otrzymaliśmy tak wiele. Objawiłeś nam tak wiele. Tak wiele jest nam dane. I w związku z tym jesteśmy wielce odpowiedzialni. Ciąży na nas odpowiedzialność, gdyż Ty powiedziałeś, że tym, którym wiele dano, od tych się będzie wiele wymagać. Panie, obyśmy nie byli ludźmi, którzy wielbią Ciebie z powinności, którzy modlą się z poczucia obowiązku, którzy dzielą się Ewangelią w poczuciu winy. Panie, obyśmy byli ludźmi rozmiłowanymi w Tobie, Zachwyconymi Tobą, przejętymi tym, kim jesteś, tym, co uczyniłeś, tym, co dzisiaj nieustannie czynisz i jeszcze tym wszystkim, co przed nami. Daj nam, Panie, oczy, które widzą, widzą Ciebie w Twojej chwale, w Twym majestacie, w Twojej wielkości, w Twojej mocy. Obyśmy żyli, trwali w nieustannym uwielbieniu Ciebie. I gdy się gromadzimy, żeby na naszych ustach były tylko słowa, które Ciebie wywyższają. Dopomóż nami dzisiaj oddać Tobie należną cześć. Dopomóż nami dzisiaj mówić dobrze o Tobie wywyższać Ciebie, dziękować Ci, sławić Ciebie. Niechaj pieśni, które śpiewamy, nie będą pustymi słowami na naszych ustach. Daj nam łaskę, Panie, wywyższać Ciebie z głębi naszych serc. Godzien jesteś wielkiej chwały i godzien jesteś, abyśmy nie tylko tutaj ale gdziekolwiek jesteśmy, każdego dnia wielbili Ciebie. Czy jemy, czy pijemy, czy cokolwiek czynimy. Byśmy chwalili Ciebie we wszystkim. Dopomóż nam. Daj nam dzisiaj, Panie, zbliżyć się do Ciebie. Doświadczyć na nowo tego, kim jesteś. Mów do nas. Działaj w pośród nas. Oddajemy Ci hołd i cześć, Panie Jezu Chryste. Amen. Zachęcam kochani do modlitwy, do uwielbiania Boga z głębi naszych serc w tych pieśniach, które śpiewamy i do otwarcia naszych uszu na Jego głos. przez Twego Ducha, Panie. Dziękuję Ci za to, Panie, że też mogę tego doświadczać, chcę tego szukać, Panie, wzrastać w tym, szukać Twego Ducha, Panie. Dziękuję Ci, że Duch Twój przewyższa też, Panie, rozum ludzki, przewyższa, Panie, wszystko, Panie. Dzięki Ci za Twoje Królestwo, Panie, które objawiłeś, Panie, w duchu, Twoim dzieciom, Panie, tym, którzy chcą iść za Tobą. Wywyższam Cię, Panie Jezu, za to i daj wzrastać w tym, Panie. Chcę, Panie, Twoje imię wywyższyć i słowami, Panie, sercem, ale też, Panie, czynem, postępowaniem, wiernością Tobie. Bądź uwielbiony, Panie Jezu. Amen. Amen. wspaniałe dzieła, które Ty czynisz wszędzie, Panie, gdzie możemy oglądać, Panie Jezu. Dziękuję Ci również za te wspaniałe dzieła, jakie Ty czynisz w życiu ludu swojego, Boże. Ty, który nas przeobraziłeś, który dałeś nam zbawienie, który ofiarowałeś nam życie wieczne, Boże, i prowadziłeś nas, Panie. Oddaję Ci chwały chwałę z uprością, że będziesz dalej nas prowadzić, tym dniu. O co też Ciebie prosimy, Ojcze Boże, nasz w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. Dobry, jeszcze może podziękować za to, że Utrzymujesz nas, tak jak stoimy przed Tobą. Nie wymagasz od nas więcej, niż możemy unieść i zaoferować, Boże, bo i tak wszystko jest od Ciebie. Dziękuję Ci za Twoją cierpliwość za to, Boże, że Ty obdarzasz nas swoim miłosierdziem i prowadzisz nas, Panie, w Twoim Duchu Świętym. Amen. Amen. Panie, też chcę powiedzieć, że wierzę Ci, Panie, i tak jak tu śpiewaliśmy, dziękuję Ci, że Panie, pobudziłeś mnie do tej wiary, Panie i też do, mogłem doświadczyć, Panie, że jesteś skałą, tak jak tu śpiewaliśmy, Panie, jesteś skałą, jesteś niewzruszony, Panie, przy Tobie <kli> można odpocząć, Panie, e, Panie, od tych martwych uczynków, Panie, dziękuję Ci, że uwolniłeś mnie z tego, dziękuję Ci, Panie, że Ty jesteś skałą, Panie, i się takim właśnie też objawiasz, Panie że Ty wszystko czynisz, że Twoje dzieła są pewne, Panie, że Ty jesteś pewny, nie jesteś jak człowiek, Panie. Dziękuję Ci za to, Panie Jezu. Kieruj, Panie, mój wzrok, nasz wzrok, Panie, na Ciebie, na Twoje dzieła, na Twoje dokonania, na Twoje dzieło na krzyżu, Panie. Twój charakter, Panie, Twój duch, Twoje królestwo. Bądź uwielbiony, Panie Jezu. Amen. Amen. w każdym czasie. Nie tylko w dobrym i wygodnym, ale wtedy, kiedy jest ciężko, Boże. Tego potrzebujemy, Panie, na każdy czas, na każdy dzień, aż do końca, Boże, abyśmy trwali w każdej sytuacji, Boże. Proszę Cię o to, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Ponownie otwórzmy Ewangelię Mateusza, 22 rozdział. I przeczytajmy od 33 wiersza do 46. A tłumy, gdy tego słuchały, były zdumione... Jego nauką. Gdy Pan Jezus przemawiał, ludzie słuchali i byli zdumieni. Nikt się nie nudził na kazaniach Jezusa. Ludzie byli zdumieni. Chyba, że ci, którzy nie słuchali, myśleli, o niebieskich migdałach, jak to mówimy. Czyli o czymś, o czym nie powinni byli myśleć, kiedy Jezus przemawiał. Ale ci, którzy Go słuchali, byli zdumieni. Faryzeusze zaś, gdy usłyszeli, że zamknął usta Saduceusza, mamy tutaj dwie opcje religijne, o których za chwilę więcej powiemy, Jedni i drudzy sprzymierzyli się w swojej wrogości wobec Jezusa, ale gdy faryzeusze usłyszeli, że zamkną usta Saduceuszą, zebrali się razem, a jeden z nich, znawca prawa, zapytał, wystawiając go na próbę, wystawiając Jezusa na próbę. Nauczycielu, które przykazanie jest największe w prawie? A on, czyli Jezus, odpowiedział mu Będziesz kochał Pana, swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą. I całą swoją myślą. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie zaś, podobne temu to, będziesz kochał bliźniego swojego tak jak kochasz siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach Opiera się całe prawo i prorocy. A gdy zebrali się w faryzeusze, Jezus ich zapytał, co sądzicie o Chrystusie, Bożym Pomazańcu, Mesjaszu. To słowo Chrystus jest greckim tłumaczeniem słowa Mesjasz, czyli pomazaniec wybrany przez Boga do szczególnego celu. Pismo zapowiadało przyjście szczególnego Chrystusa. Kapłani w Starym Testamencie, królowie, prorocy byli nazywani Mesjaszami, ale oni wszyscy zapowiadali przyjście jedynego, wyjątkowego Mesjasza, Pomazańca, Chrystusa. I Jezus o tego pyta. Co sądzicie o Chrystusie? Czy Czyim jest synem? Odpowiedzieli Dawida. Jest synem Dawida. Czy tylko? Jezus ich zapytał wówczas, jak to zatem jest, że Dawid w duchu, natchniony duchem, nazywa go Panem? skoro jest jego synem. Jakże Dawid nazywa go swym Panem, gdy mówi, powiedział Pan, czyli Bóg, Jahwe, mojemu Panu, siedź po mojej prawicy, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod Twoje stopy. Jeśli więc Dawid nazywa go Panem, jak może być Jego Synem? I nikt nie był w stanie odpowiedzieć Mu ani słowa. Nikt też od tego dnia nie ośmielił się już Go pytać. Żydzi, zaznajomieni ze Starym Testamentem, szukali Odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące przez wieki oczekiwanego Mesjasza Króla. Jak Jezus mógł być zapowiadanym przez wieki Bożym Wybrańcem, Panem i Władcą wszystkiego? jeśli został ukrzyżowany przez Rzymian, jak złoczyńca. Jeśli rzeczywiście Jezus jest namaszczonym przez Boga królem, to gdzie jest Jego królestwo? Mateusz w swojej Ewangelii udzielił odpowiedzi na takie, i podobne pytania, odwołując się do proroctw Starego Testamentu dotyczących Mesjasza, Króla i Sługi, wykazując, że Jezus je rzeczywiście wypełnił. Umiejętności Mateusza w zakresie prowadzenia zapisków w połączeniu z Jego zamiłowaniem do Starego Testamentu, zaowocowały Jego Ewangelią, która jest solidną argumentacją na rzecz tożsamości Jezusa jako obiecanego Mesjasza. Ponieważ Stary Testament był zbiorem pism zawierających Boże objawienie, Wszystkie odniesienia Mateusza do wypowiedzi zapisanych w Starym Testamencie miały na celu wykazanie, że Jezus jest zwieńczeniem odwiecznego Bożego Planu, jest wypełnieniem i doskonałym ziszczeniem wszystkich zapowiedzi Starego Testamentu odnoszących się do Mesjasza. Mateusz dowodził, że Jezus, zwany potocznie Jezusem z Nazaretu, rzeczywiście był obiecanym Mesjaszem, królem, suwerennym synem Dawida i jednocześnie synem Abrahama, który miał być złożony w ofierze. Dzięki skrupulatnemu rodowodowi, który znajduje się na początku jego Ewangelii, który z łatwością można było zweryfikować w ówczesnych archiwach świątynnych, Mateusz wykazał, że Jezus był prawowitym następcą tronu Dawida za sprawą przybranego ojca Józefa, którego był adoptowanym. W ludzkim sensie synem. Pierwsze cztery rozdziały Ewangelii Mateusza zawierają dynamiczne narracje przedstawiające nam osobę Jezusa, dowodzące Jego Mesjaństwa, czyli Bożego wybrania i namaszczenia Go do szczególnego zbawczego dzieła. Ostatnie trzy rozdziały tej Ewangelii, a więc od 26 do 28 tworzą narracyjne zakończenie, będące kulminacją jego ziemskiej misji, mesjasza króla, jego cierpienie, jego śmierć i zmartwychwstanie. Tempo tych pierwszych i ostatnich rozdziałów tej Ewangelii jest dużo żwawsze od pozostałych, gdyż te pierwsze i ostatnie rozdziały nie są przeplatane przypowieściami, sporami ani nauczaniem, którymi są wypełnione środkowe rozdziały tej Ewangelii, a więc od 5 do 25 rozdziału. Te centralne rozdziały zawierają pięć, obszernych bloków nauczania Jezusa, pomiędzy którymi znajdują się narracje przedstawiające cuda Jezusa i Jego interakcje z różnymi ludźmi. Na końcu każdego z tych pięciu obszernych nauczań Jezusa znajdujemy wyrażenia kończące Siódmy rozdział, dwudziesty ósmy wiersz. I stało się, gdy Jezus zakończył te słowa. I przechodzi do narracji. Jedenasty rozdział, pierwszy wiersz. I stało się, gdy Jezus zakończył wydawanie poleceń swoim dwunastu uczniom. I znowu mamy narrację. Trzynasty rozdział, pięćdziesiąty trzeci wiersz. I stało się, gdy Jezus skończył te podobieństwa że oddalił się stamtąd i mamy narrację. 19 rozdział, pierwszy wiersz. I stało się, gdy Jezus zakończył te słowa, że odszedł z Galilei i przyszedł w okolice Judei po drugiej stronie Jordanu. I dalej mamy historię. I 26 rozdział, pierwszy wiersz. I stało się, gdy Jezus skończył wszystkie te słowa, że powiedział do swoich uczniów i dalej znowu rozwija się narracja. Mateusz przedstawił życie Jezusa tematycznie, niehistorycznie czy chronologicznie. Połączył podobne elementy tematyczne z różnych okresów działalności Jezusa, aby ukazać spójny i kompleksowy wizerunek Mesjasza-króla. Aby wyraźnie ujrzeć ten obraz, musimy czytać Ewangelię w jej historycznym kontekście. Nie próbować zbyt szybko odczytywać jej przesłania w odniesieniu do naszych współczesnych realiów, ale pamiętać, że jej pierwotni odbiorcy żyli w odmiennym środowisku społecznych zmagań, religijnych wysiłków i rozbudowanej tradycji. Po wiekach różnorodnego Bożego działania i przemawiania do swojego ludu na różne sposoby, około IV wieku przed narodzeniem Chrystusa została spisana ostatnia z ksiąg Starego Testamentu. Księga Malachiasza. Przez następnych 400 lat Bóg nie powołał żadnego proroka. Boży lud nie słyszał przez 400 lat żadnego nowego słowa od Boga. Ale w ciągu tych czterech stuleci, choć Bóg proroczo milczał, nigdy nie przestał działać. Niezauważalnie dla wielu przygotowywał scenę do kulminacyjnego punktu swojego planu, jakim było przyjście na świat jego syna. W tym czasie wierna resztka Bożego Ludu zastanawiała się, co się stało z jego królestwem. Cyrus, król Persji, uwolnił Judejczyków, Izraelitów z niewoli w 536 roku przed Chrystusem, pozwalając im na powrót do ojczyzny i odbudowę świątyni ich narodowej religii. Aleksander Wielki zakończył perską dominację nad Izraelem w 333 roku. Przed Chrystusem. Rozszerzył imperium greckie z jego językiem i religią na większość krajów Bliskiego Wschodu. Po wielkich prześladowaniach i cierpieniach Żydzi w końcu w wyniku zwycięskiego buntu i licznych krwawych walk przeciwko Grecji w roku 167 przed Chrystusem odzyskali niepodległość i przez nieco ponad 100 lat byli samorządni, wolni. W tym czasie rozwinął się system synagog, chociaż one już wcześniej się pojawiły, kiedy byli jeszcze w niewoli, ale w tym czasie ten system się rozwinął po ich miastach których wierni gromadzili się w każdy szabat, aby słuchać czytania i nauczania ich świętych pism. Tam też umożliwiali formalną naukę młodym chłopcom z pobożnych żydowskich rodzin. I wykształciły się różne frakcje religijne. Z jednej strony byli faryzeusze, teologicznie konserwatywni, trzymający się każdej litery pisma, przynajmniej próbujący. Na drugim krańcu tego religijnego spektrum znajdowali się liberalni saduceusze, którzy głównie sprawowali kult w nowej świątyni i również angażowali się politycznie. W 63 roku przed Chrystusem rzymski generał Pompejusz i jego wojska ponownie wtargnęły do ich ziemi, obległy i zdobyły Jerozolimę. Chociaż Izraelowi pozwolono kontynuować ich praktyki religijne, Drogo za to płacili podatkami i utratą narodowej wolności. Znowu byli pod władzą obcego mocarstwa. Niektórzy Żydzi, głównie polityczni oportuniści, sprzymierzyli się z władzami cywilnymi i byli znani jako Herodianie. Kolejne dziesięciolecia. Były dla narodu żydowskiego pełne obaw i niepewności. Herod Wielki i Dumejczyk w 40 roku przed Chrystusem decyzją rzymskiego senatu został mianowany królem Judei. 20 lat później królestwo Heroda obejmowało oprócz tej ziemi, którą dzisiaj nazywamy Palestyną, Obejmowało część dzisiejszej Jordanii, Libii i Syrii. Herod, zwany Wielkim, był wprawnym władcą, znanym z zainicjowania wielu monumentalnych budowli i my go najlepiej znamy z rozbudowy tej świątyni w Jerozolemie podczas 30, 36 lat swoich rządów dopuścił się wielu mordów, obawiając się spisków mogących pozbawić go władzy. Między innymi zamordował swojego pierworodnego syna, Antypatra. Zabił też jedną ze swoich żon oraz jej synów, brata i matkę, którą zagłodził w więzieniu. To ten sam Herod, który tak się zaniepokoił doniesieniami mędrców o nowo narodzonym królu żydowskim, że nakazał masakrę wszystkich dzieci w Betlejem i okolicach. Jego syn z czwartego małżeństwa z Samarytanką o imieniu Maltake Herod Antypas został jego niechlubnym następcą. To on kazał zabić Jana Chrzciciela i przed nim stanął Jezus na swoim sądowym procesie, jeśli tak to można nazwać. Wielu Izraelitów straciło nadzieję na przywrócenie Bożego Królestwa, Bożej władzy pośród swojego wybranego ludu. Ich ukochaną ziemią rządzili pogańscy bezbożni władcy, bezbożni przywódcy religijni. Brnęli w coraz większy albo liberalizm, albo skrajny, obłudny ascetyzm. Wielu ludzi duchowo wegetowała w tym zamęcie. Szczególnie w obliczu tych wielkich słów, wielkich obietnic, wielkich wizji, których nie widzieli spełnienia. Jednak jak czytamy w liście do Galacjan w czwartym rozdziale, gdy nadeszła pełnia czasu, gdy nadszedł czas, w którym Bóg uznał to jest ten czas Bóg posłał swego syna, zrodzonego z niewiasty, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu. W pogańskim świecie nadeszła pełnia czasu. Grecy rozprzestrzenili swój znakomity język daleko i szeroko. Rzymianie zbudowali łączące państwa i miasta drogi, a ich rzymskie legiony zapewniały stosunkowy pokój. Pełnia czasu nadeszła dla narodu izraelskiego. Ich kapłaństwo osiągnęło najniższy poziom. Nadeszła pełnia czasu. Świat miał usłyszeć Boga jak nigdy dotąd. Sam Bóg postanowił przyjść do ludzi w ludzkim ciele. Jeszcze długo po upadku Imperium Greckiego język grecki był powszechnym językiem w całym świecie śródziemnomorskim. W rezultacie w pierwszym wieku Prawda o Jezusie Zbawicielu została spisana i rozpowszechniona w formie literackiej zwanej Ewangelią, dobrą nowiną w języku greckim, języku zrozumiałym dla wielu narodów. Ta Ewangelia, czyli dobra nowina o Bożym Panowaniu jest wypełnieniem od wiecznego Bożego planu zbawienia ludzkości. Od Księgi Rodzaju aż do Księgi Objawienia wielkim jednoczącym tematem Biblii jest Boże Panowanie, Boże Królestwo. Wszechmogący Bóg, który suwerennie rządzi Wszechświatem przez ustalone przez Niego zasady i prawa. Królestwo Boże, jak wiemy, jest wieloaspektowe. Bóg rządzi w wieczności, rządzi w czasie i przestrzeni, rządzi w świecie materialnym i rządzi w świecie duchowym. Królestwo Boże jest zarówno wieczne, jak i uniwersalne. Nie ma absolutnie nic poza zakresem poza obszarem Bożej władzy. Psalm 10 wiersz 16 mówi Pan Jahwe jest królem na wieki wieczne. Psalm 103 wiersz 19 mówi Pan Jahwe na niebiosach utwierdził swój tron, a jego królestwo panuje nad Wszystkim jednak Boża suwerenna władza nie oznacza absolutnej tyranii i zmuszania Jego rozumnego stworzenia do bezwolnego pełnienia Jego woli. Boże stworzenie, anielskie i ludzkie, obdarzone możliwością podejmowania odpowiedzialnych decyzji, w różnym czasie i na różne sposoby zbuntowały się przeciwko swemu stworzycielowi i dobroczyńcy. Bunt stanowi zatem tło tego dramatycznego konfliktu, który jest opisany na kartach Pisma Świętego. Konfliktu między Bogiem a szatanem i jego zastępami. Konfliktu między dobrem a złem. Konfliktu między życiem a śmiercią. Między niebem a piekłem. Naturalnie pojawia się pytanie, jeśli Bóg jest suwerenny, absolutnie włada wszystkim, Dlaczego na to pozwolił? Dlaczego po prostu nie zniszczył diabła, kiedy ten się zbuntował i jego wszystkich popleczników? Jest to logiczne pytanie, i odpowiedź na nie jest bardzo prosta. Bóg ma plan, aby to zrobić. Bóg ma plan. Bóg od początku to zaplanował. Stanie się to w wyznaczonym przez Boga czasie i w określony przez Niego sposób. Biblia przedstawia historię Bożego planu stłumienia buntu i całkowitego przywrócenia Bożego panowania. Aż jak czytamy w księdze objawienia w jedenastym rozdziale i piątym wierszu, piętnastym wierszu, Królestwo tego świata stało się Królestwem naszego Pana i Jego Chrystusa. I będzie królować na wieki, wieków. Bez końca. Bóg w swej suwerenności zezwolił na. Utworzenie zbuntowanego Królestwa Ciemności. Nie zostało ono stworzone przez Boga, ale powstało z nieprzymuszonej, wrogiej inicjatywy zbuntowanego Anioła, Szatana. Jakiś czas po upadku Szatana i jego anielskich popleczników Bóg stworzył materialny świat. I planetę Ziemię jako doczesne, namacalne odbicie wiecznego, duchowego Królestwa Bożego. Zwieńczeniem tego stworzenia byli ludzie, stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, posiadający zdolność podejmowania świadomych decyzji. Szatan... Boży przeciwnik wykorzystał daną mu możliwość, by kusić ludzi do przeciwstawienia się Bogu, tak jak on sam wcześniej to uczynił. I ludzie dali się zwieść. Kiedy nasi rodzice Adam i Ewa zgrzeszyli, pojawiły się, dwa brzemienne, pojawiły się dwie brzemienne w skutkach konsekwencji. Każdy człowiek rodzi się z grzeszną naturą, pozbawiony Bożej chwały, oddzielony od życia Bożego, oddzielony od Boga, którego miał odzwierciedlać. I po drugie, ziemia znalazła się pod mrocznym panowaniem wielkiego uzurpatora, szatana, władcy królestwa ciemności. Szatanowi udało się tymczasowo zszargać wizerunek i reputację Boga. Diabelskie knowania i zasadzki jak gigantyczny magnes przyciągają egoistycznych ludzi. W rezultacie szatańskie królestwo wydaje się często być dominującą potęgą na naszej planecie. Księga Objawienia o tym wyraźnie mówi, że to zmaganie, w którym my dzisiaj bierzemy udział, często wygląda na triumf szatana i jego mocy, i jego zastępów i jego zamysłów. Ale tylko poczekaj. Każdy człowiek musi dokonać wyboru między tymi dwoma królestwami i ich władcami. Ostatecznie tylko ci, którzy poddadzą się pod władzę Jezusa i podążają za prawdziwym królem, będą mieli udział w Jego wiecznym królestwie. Będą żyć i królować z Nim na zawsze, bez końca. Biblia przedstawia Boży plan odkupienia grzesznych ludzi i odzyskania zbrukanej planety. W ten sposób Bóg zademonstruje swą różnorodną mądrość wobec władców i zwierzchności w okręgach niebiańskich, zgodnie ze swym wiecznym, ze swym odwiecznym zamysłem, którego dokonał w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. List do Efezjan, trzeci rozdział. Ewangelia Mateusza rozpoczyna się genealogią, rodowodem Jezusa Chrystusa, Syna Dawida, syna Abrahama. Spójrzmy na chwilę na te dwie postacie. Około dwa tysiące lat przed Chrystusem Bóg obiecał Abrahamowi, że będzie błogosławił wszystkie narody przez jego potomstwo. Tysiąc lat później, tysiąc lat, Bóg obiecał Dawidowi, że będzie miał potomka, dzięki któremu ziemia zostanie odzyskana. Syn Dawida będzie suwerennym królem, który będzie rządził całą ziemią. Kiedy te dwie obietnice zostaną ostatecznie zrealizowane, historia ziemi się zakończy i nie zakończy się może w absolutnym sensie, ale stanie się nową historią, królestwem naszego Pana. Te dwa przymierza z Abrahamem i z Dawidem spełniają się w jednej osobie, w Jezusie Chrystusie. Jest jeden ważny epizod w życiu Abrahama, który ma kluczowe znaczenie dla naszego zrozumienia Ewangelii Mateusza i Bożego planu. W Księdze Rodzaju, w 22, 22 rozdziale, Bóg nakazał Abrahamowi ofiarować swojego jednego syna, jednego prawowitego dziedzica, którego on kochał. Kiedy Abraham w ufnym posłuszeństwie dowiódł swojej gotowości do złożenia nawet tak wielkiej ofiary, Bóg zatrzymał go i dostarczył baranka, który został złożony w ofierze zamiast syna Abrahama. To wydarzenie ilustruje dwa ważne aspekty Bożego planu odzyskania utraconego raju. Po pierwsze, podczas gdy ludzki grzech domagał się śmierci jako sprawiedliwej zapłaty, ta kara mogła być zapłacona przez śmierć zastępcy. Zastępcza śmierci. Ktoś musiał umrzeć. Winny, winny musiał ponieść karę. Ale Bóg mówi o możliwości zastępczej śmierci. Po drugie, odkupienie Bożego Ludu mogło zostać dokonane przez złożonego w ofierze syna, potomka Abrahama. Kiedy Chrystus wstąpił na górę ofiarowania, Golgotę, którą wielu biblistów uważa, że jest tą samą górą, na której dwa tysiące lat wcześniej Abraham miał złożyć Izaaka, góra Moria. Kiedy Jezus wstąpił na tą górę ofiarowania, czyli Golgotę, nie było zastępczego baranka dla Bożego Syna, ponieważ Jezus jest barankiem Bożym, który głaci grzech świata. Dwa tysiące lat po Abrahamie i tysiąc lat po Dawidzie Mateusz zabrał się do pisania swej Ewangelii, kiedy to wszystko się stało. Mateusz spisał jednak coś więcej niż tylko osobistą biografię swojego mistrza. Mateusz połączył liczne wątki odwiecznego Bożego planu, nakreślonego przez poprzednie stulecia i pokazał, w jaki sposób one znalazły swoje ostateczne Pełne wypełnienie w Jezusie, Mesjaszu. Jezus Chrystus jest zarówno suwerennym synem Dawida, jak i złożonym w ofierze synem Abrahama, lwem Judy i barankiem Bożym. Takiego go widzimy w księdze objawienia. Jan patrzy. I mówi, oto widziałem, jakby baranek zabity. A za chwilę mówi, lew z pokolenia Judy. No. Jezus Chrystus jest jedyną osobą w całym wszechświecie, która wypełnia wszystkie wielkie obietnice Starego Testamentu. Mateusz ukazuje Jezusa jako syna Dawida, Syna Abrahama i czyni to właśnie w tej kolejności, odwracając chronologię ich istnienia w historii. Te dwa tytuły służą jak zapowiedź zarysu Jego całej Ewangelii. W pierwszych piętnastu rozdziałach Mateusz prezentuje Jezusa jako Lwa z pokolenia Judy, suwerennego syna Dawida, demonstrującego swą absolutną władzę nad światem widzialnym i nad światem niewidzialnym. Kiedy w XVI rozdziale Jezus udaje się z uczniami do Cezarei Filipowej, następuje dramatyczny zwrot w Jego Ewangelii. 16 rozdział, 21 wiersz. Odtąd, od tego czasu, kiedy Piotr wyznał, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga Żywego. Od tego wielkiego wyznania czytamy, że odtąd Jezus zaczął ukazywać swoim uczniom, że musi pójść do Jerozolimy, musi wiele wycierpieć ze strony starszych, arcykapłanów i znawców prawa, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. W pozostałych rozdziałach, a więc od 16, końca 16 rozdziału do 28, Mateusz przedstawia Jezusa jako składanego w ofierze Syna, Abrahama, zbawiciela i baranka Bożego, przynoszącego odkupienie. Co dla żydowskiego umysłu było zadziwiającym twierdzeniem. Jak wykazuje Mateusz, tylko Jezus mógł wypełnić Boże obietnice przymierza, zarówno jako suwerenny syn Dawida jaki złożony w ofierze syn Abrahama. Tylko Jezus, Bóg, człowiek, posiada boski autorytet, aby doprowadzić program ustanowienia Bożego Królestwa do zwycięskiego finału. Tylko Jezus prowadził bezgrzeszne życie, nie zaciągając własnego długu, aby ofiarować samego siebie w naszym zastępstwie, aby spłacić nasz dług, którego nikt z nas nie był w stanie sam spłacić. Tylko Jezus mógł i odkupił upadłą ludzkość. On tego dokonał. Chociaż nie widzimy jeszcze Jego Królestwa w całej chwale, jesteśmy przekonani, że ono nadchodzi. Wyczekujemy Go, modlimy się, przyjdź Królestwo Twoje. Jezus pierwszy raz przyszedł jako ofiarujący się Syn Abrahama, aby umrzeć dla odkupienia ludzi. Po raz drugi przyjdzie jako suwerenny syn Dawida, aby objąć władzę nad całą ziemią i sprawować nad nią doskonałe, nieskończone rządy. Nowe niebo, nowa ziemia. I to wielkie przesłanie Ewangelii ma być rozgłaszane po całej ziemi. Aż do chwalebnego powrotu Króla Królów i Pana Panów. Otwórzmy na koniec ostatni rozdział tej Ewangelii, 28. I przeczytajmy te dobrze nam znane słowa, ale jakże ważne, by były wyryte głęboko w naszych sercach, aby je czynić. Jezus po swoim zmartwychwstaniu przystępuje do swoich uczniów. I rzeczę do nich takie słowa. Dana mi jest wszelka moc. Wszelka. Wszelka moc. Powtarzamy to i podkreślamy, że Jezus nie ma tylko wielkiej mocy. Jezus ma wszelką moc. Jest wszechmogący. Dana mi jest wszelka moc, wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je, zanurzając je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je. Przestrzegać, czynić, wykonywać wszystkiego, wszystkiego, nie to i to i to i to, ale nie to, ale nie to, ale nie to. Wszystkiego, ucząc je przestrzegać, czynić wszystko, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami. Do końca pierwszego wieku, tej ery. Nie. Niektórzy myślą, że On odszedł, jak apostołowie umarli i przestał tu być obecny i działać. Nie. Oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia tej ery, tego czasu, który dzieli ten dzień od mojego powrotu i ustanowienia mojego królestwa w chwale. Kochani, Czytajmy tą Ewangelię, czytajmy kolejne Ewangelie. Nie dajmy się zniechęcić, czy zwieść samych siebie, że my już to wiemy, że my już to czytaliśmy, że już to tyle razy słyszeliśmy. Słowo Boże jest żywe i skuteczne i jest nam dane jako chleb, którym musimy się codziennie karmić, jeśli chcemy żyć. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Nie dajmy się oszukać, że tak znajome słowa Ewangelii nie mają nam już nic do powiedzenia. Im jestem starszy, czytając Biblię już prawie od 40 lat, każdego dnia, czytając, słuchając, na nowo i na nowo uświadamiam sobie, jak jeszcze niewiele wiem, jak jeszcze niewiele rozumiem. Jak wciąż potrzebuję objawienia Bożego, jak wciąż potrzebuję oświecenia mego serca, nakarmienia mojej duszy. Niechaj słowa tej Ewangelii przynoszą nam ciągle świeże, nowe życie w poznaniu naszego Pana, Spawiciela, Emanuela, Króla Królów, Pana Panów. Tego, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi, abyśmy żyli jak Jego uczniowie i czynili uczniami. Powstańmy do modlitwy. Panie nasz, Spawicielu naszych dusz, pasterzu naszych dusz, wielki odkupicielu, który w swej boskiej miłości Umiłowałeś nas do tego stopnia, że uniżyłeś się, stając się sługą, uniżonym sługą, aby dać swoje życie na okup za wielu. Dziękujemy Ci, że stałeś się barankiem, który zapłacił nasz dług, który w nasze miejsce został ofiarowany. Abyśmy nie zginęli, ale mieli życie. Mieli udział w Twoim Królestwie. Mieli udział w Twoim zwycięstwie. Mieli udział w Tobie, nasz Panie. Ty jesteś naszym największym działem. Twoje życie, które jest w nas przez Twego Świętego Ducha. Cała pełnia chwały która jeszcze ma się zamanifestować, ma się nam objawić. Umacniaj nas, utwierdzaj nas w prawdzie Twego Słowa. Niechaj ono mieszka w nas, tętni w nas i czyni nas wykonawcami Twojej doskonałej woli, chwalcami Twoimi, uczniami Twoimi, sługami Twoimi, wielbicielami Twoimi. Chwalcami Twoimi. Tobie wszelka cześć i chwała. Tobie dziękczynienie. Panie Tobie ofiarujemy nasze życie, siebie samych i to wszystko, co z Twojej łaski mamy. Panuj w nas, rządź w nas, Ty, który jesteś naszym zbawcą. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani bracia, siostry, do pierwszej modlitwy. Czasami bardziej spektakularny, widzialny w jakiś sposób, a czasami po prostu w duchu, przez e, wsłuchiwanie się, przez czytanie Słowa, widzimy też w Twoich dziełach, w, twoich, w Twoim działaniu w naszym życiu, objawienie Twojej osoby, Twojej mocy, Twojej miłości. Niech ta świadomość, głęboka świadomość. Twoje osoby. Będzie udział każdego z nas. Młody się, Proszę. Pan. Panie ja chcę Ci też dziękować, że przesłanie Panie tej dobrej nowiny Panie Ewangelii o Tobie o zbawieniu Panie o Twoim planie jest ciągle świeże, Panie, że jest ciągle pobudzające, Panie, dziękuję Ci, Panie, że mogę się tym radować dzisiaj, po tylu latach, Panie. Dziękuję Ci za Twoją obietnicę, że Ty właśnie czynisz serca nowe, Panie. Uzdalniasz je do bycia, Panie, sługami nowego przymierza, czyli też radowania się tą dobrą nowiną, Panie. Dziękuję Ci, że mogłem Ci zawierzyć pójść za Tobą i że Ty jesteś wierny cały czas, Panie. Tak Ci dziękuję, że to słowo, proste słowo, cały czas mnie, Panie, pobudza i przyprawia radość, Panie. Raduję się, Panie, że jesteś tak dobry, że masz tak wspaniały plan, Panie. I że Twoja Ewangelia też i dzisiaj, po tylu latach, Panie, dalej ma wszelką moc, Panie by zbawiać, Panie, tych, którzy słuchają tej Ewangelii. Panie, daj nam też dożywać tego, daj nam widzieć, Panie, serca pokutujące, Panie, tam, gdzie mówimy, tam, gdzie świadczymy, tam, gdzie, Panie, niesiemy też uzdanie nas do tego, aby nosić dobrą nowinę, przynosić ją do świata zgubionego, Panie, do grzeszników. Otwieraj drzwi, Panie, prowadź, Panie, Panie, dzięki Ci, że te słowa są cały czas świeże, Panie, że duch Panie odnawia się każdego dnia. Panie, jak dobry jesteś, jak dobry jesteś, że królestwo Twoje, Panie, jest osadzone na Panie w Tobie, na Twojej mocy, na Twoim Duchu. Panie, jak dobrze, że dajesz wejść do Twojego królestwa przez krew Twojego Syna, Panie, że objawisz tu i dzisiaj. Bądź uwielbiony, Panie Jezu. Daj widzieć oczami wiary też, Panie, to, do czego nas powołałeś, dokąd zmierzamy, Panie, i radować się tym. W Twoim duchu. Amen. Amen. Panie nasz dzięki Ci dzięki Ci za ten krzyż za Twoją gotowość by oddać Twoje czyste nieskalane grzechem życie za nas grzeszników aby zgładzić nasz grzech aby wyzwolić nas z mocy grzechu aby dać nam udział z uświęconymi uświęciłeś nas Twoją krwią, obmyłeś nas z wszelkiego grzechu, z wszelkiego brudu, z wszelkiej nieprawości. Uczyniłeś nas dziećmi, synami Bożymi. Usynowiłeś nas, dałeś nam dziedzictwo, synów Bożych. Dzięki Ci, dzięki Ci za to wielkie zbawienie, niewymowny dar. Twoje życie złożone za nas, abyśmy mogli żyć. Bądź wywyższony po wszystkie wieki wieków. Wielki Zbawicielu, miłosierny Panie, chwała Tobie. Amen. Panie Jezu, wspominając Twoje dzieło zbawienia dokonane na krzyżu tak się modlę o to, żeby w życiu każdego z nas było umiłowanie Ciebie ponad wszystko. Tak nie trudno jest umiłować świat, bo większość ludzi tak czyni. Miłuje świat, miłuje swoje życie ponad wszystko, abyśmy my byli w gronie tych, którzy umiłowali Ciebie bardziej ponad własne życie, ponad to, co może za, zaoferować nam świat, też ponad miłość do naszych najbliższych, która może być wielka. Pomóż nam też przy tej okazji, czy w ogóle, myśleć o tym, jak ważne jest to, żeby miłować Ciebie ponad wszystko. Amen. Jezus tej nocy, gdy był wydany, spożywał ze swoimi uczniami wieczerze paschalną. I w czasie tej wieczerzy wziął chleb, słamał go, podał swoim uczniom, mówiąc bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest Moje ciało, moje ciało, które za Was jest wydawane, to czyńcie na moją pamiątkę. I uczniowie brali, rozdzielali między siebie jedno, a po wieczerzy wziął dzban, albo kielich. To słowo może oznaczać zban, może oznaczać kielich. Wziął jakieś naczyny i pobłogosławił i rozdał albo rozlał. To słowo może oznaczać, że porozlewał. Nie jest jednoznaczne. Więc nie znamy wszystkich szczegółów, ale nie w szczegółach, jeśli chodzi o tą rzecz. Tkwi sedno. Jezus mówi, ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi, która się za was wylewa. Po co? Na odpuszczenie grzechów. Żadna inna krew, żadna inna ofiara. Te wszystkie tysiące ofiar świątynnych nie miałyby żadnego znaczenia, gdyby nie ta ofiara, która tej nocy miała być złożona. Czy następnego dnia, bo to była jeszcze ta noc Jego sądu, Jego cierpienia, później Jego śmierci kolejnego dnia. Te wszystkie ofiary tylko były cieniem i zapowiedzią, i obrazem, i proroctwem. Jezus mówi, to jest krew nowego przymierza, która się przelewa na opuszczenie grzechu. Jezus mówi do swoich uczniów to czyńcie na moją pamiątkę. I my, kochani, jesteśmy już tyle lat później. Tyle lat później. Bierzemy chleb, łamiemy, tak jak Jezus zrobił to, podał swoim uczniom. Bierzemy kielich, błogosławimy, rozdajemy, rozlewamy na Jego pamiątkę na Jego pamiątka. Wspominamy. Wspominamy cenę, jaka została zapłacona za nasze zbawienie. Wspominamy tego, który umiłował nas aż do śmierci krzyżowej. Wspominamy tego, który wołał Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Ale kiedy wiedział, że nie jest to możliwe, przyjął ten kielich i wypił ten kielich. Aż do tego momentu, kiedy zawołał wykonało się. Wykonało się. Odwieczny Boży plan, odwieczny Boży zamysł zbawienia, odkupienia ludzkości. Wykonał się. Chrystus uczynił to, czego nikt nie nie mógł uczynić. I zawołał triumfalnie. Wykonało się. Kochani, jedzmy z tego chleba i pijmy z tego kielicha z należytym szacunkiem wobec naszego Pana, z należytą czcią, z należytym uwielbieniem tego, który nas tak umiłował. Czyńmy to w duchu uwielbienia, dziękczynienia tego, który wydał samego siebie za nas. Zachęcam bracia, siostry, do dalszej modlitwy, rozmyślania, wspominania, jedzenia z tego chleba, picia z tego kielicha. W ten sposób zwiastując Jego śmierć, aż przyjdzie zmartwychwstały, panujący, zwycięski. Zapraszamy. Tak kochani, patrzyłem na was, jak tutaj podchodziliście. I czasami Bóg daje takie zobaczyć coś więcej niż tylko widzą oczy. na niektórych z was. I tak mogę powiedzieć, Bóg mówi do mojego serca to są moi odkupieni, to są twoi bracia, siostry. To moje dzieło. Wierzę, że wieczerza jest też częścią tego szczególnego Bożego nauczania nas, że jesteśmy jednym ciałem, odkupieni krwią, uczynieni jednością w Nim, zjednoczeni ze sobą w szczególny sposób, napojeni jednym duchem, Wczoraj mieliśmy tutaj braterskie spotkanie, rozmowy momentami trochę emocji. I tak sobie myślę, jak łatwo jest w naszej ludzkiej słabości, niedoskonałości dokonać jakichś rozłamów, jakichś poróżnień, jakichś, czegoś, co sprawia, że, że już nie ma tej radosnej jedności serca. Wieczerza Pańska przypomina nam o tym, że jesteśmy jedno w Nim, kupieni Jego drogocenną krwią, jesteśmy Jego szczególną własnością. jakże winniśmy miłować braci, siostry, którzy są zrodzeni z Tego, który nas zrodził, odkupieni przez Tego, który nas odkupił. Modlę się, żeby Bóg pomógł nam rozumieć te rzeczy, które możemy robić Niestety zapominając o ich sensie, o ich głębokości, o ich wartości, żeby na nowo i na nowo nam objawiał siebie samego w tych rzeczach. Żadna z nich, żadna z tych rzeczy, którą Chrystus nakazał, jak chrzest, jak wieczerza pańska, jak zgromadzenie kościoła, jak wspólna modlitwa. Jak nakrywanie głów, czy nienakrywanie głów. To wszystkie elementy są czymś daleko więcej niż to, co my tylko robimy w ciele. One wszystkie mają duchowy przekaz, duchowe znaczenie, duchowe lekcje. Może ktoś z Was, braciach, chciałby jeszcze. Przekazać jakieś pozdrowienia, nie wiem, informacje, ogłoszenia. Ja mam kilka ogłoszeń. Odbatki, pozdrowienia. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo i też pozdrawiamy serdecznie. W czwartek jest możliwość wyjazdu do Połczyna Zdroju na braterskie spotkanie w poście i modlitwie. Czy ktoś z was, bracia, wie, że pojedzie na tyle, ile możemy dowiedzieć? Czy ktoś z was planuje jechać w czwartek? Tutaj dwóch braci, ja, czyli na razie nasz strzech. trzech. w piątek. W piątek. Rano. Ok. Y to my się tutaj zgadamy. Czy ktoś z was może tutaj przyjść w piątek rano, pomóc bratu Łukaszowi, który przyjedzie i od 7 rano planuje tutaj zakładać klimatyzację w tych dwóch pomieszczeniach i tam chcemy przejść tej zimy na ogrzewanie klimatyzacją, ponieważ w zeszłym roku płaciliśmy tutaj bardzo wysokie rachunki za ogrzewanie miejskie. I wydaje się, że to ogrzewanie klimatyzacją będzie bardziej ekonomiczne, ponieważ włączamy ją tylko na kilka godzin przed spotkaniem, w trakcie spotkania. I latem też możemy tu ochłodzić to pomieszczenie. Precyzyjnie mówiąc, to jednak będziemy troszkę podtrzymywać. No tak, ale jak będzie cieplej, to tego nie trzeba robić. A za ogrzewanie musimy płacić cały czas i tutaj też to rozwiązanie jest takie, że... Mówię, płaciliśmy ogromne rachunki przez ostatnie lata, szczególnie w zeszłym roku i dwa lata temu, które były dużym obciążeniem dla naszego zborowego budżetu, więc tutaj mamy okazję, naprawdę po... zapłacimy za tę całą imprezę tak jakbyśmy zapłacili za jedną klimatyzację, gdybyśmy poszli, kupili w sklepie, a z montażem byśmy jeszcze więcej zapłacili, więc brat Łukasz naprawdę nam robi tu ogromną przysługę i Pytanie, czy ktoś może przyjść w piątek, żeby mu pomóc. Nie chodzi o jakąś wielką pomoc, on tutaj sobie ze wszystkim poradzi, ale chodzi o to, żeby mu podać, żeby nie musiał biegać z drabiny w dół i w górę. Czy ktoś z Was może w piątek przyjść i od rana być z nim? Tu jeszcze siostra Dominika się zgłosiła, że ona będzie, ale jeszcze wolelibyśmy awaryjnie, czy też, żeby może nie trzeba było cały dzień dla jednej osoby tylko jeżeli ktoś mógłby przyjść na kilka godzin i potem się wymienić z Dominiką. Czy ktoś z Was w piątek ma czas, żeby tutaj być i pomóc? Siostra Hania się zgłasza. Ktoś jeszcze? Sławek, dobrze, super. No, to może Sławek lepiej, bo siostra Hania to niech jeszcze odpoczywa. Jak może być, to się umówicie jakoś tam na parę godzin, ale żeby też dla Ciebie to hani nie było zbyt ciężkie. On mówi, że to nie jest żadna ciężka praca, podaj... I, I tam, żeby ktoś był, żeby on nie był sam, przytrzymać mu drabinę i, i, mówię, podać jakieś lekkie rzeczy generalnie, ale w praniu to się okaże. To dziękuję wam bardzo. Mam też pytanie o to, kto się wybiera do Dębek, ponieważ jak wiecie, Dorotka i Jadaś, jak w zeszłym roku i w minionym roku, zaproponowali nam możliwość pojechania na nasze wczasy zborowe do Dębek od 8 września, to jest niedziela po południu, czyli nabożeństwo tutaj normalnie 8 września będzie, a później po południu już można jechać tam i, i tam byśmy spędzili cały tydzień. Jeśli ktoś nie może cały tydzień, może 2-3 dni, też jest taka możliwość, ale dobrze było, żebyśmy to już wiedzieli, żeby oni też mogli przygotować to miejsce, ilość domków, ile osób będzie. Więc czy ktoś z Was już dzisiaj wie, że chce być w Dębkach od ósmego, czy tam w tym tygodniu na jakiś czas? Podnieście ręce, żebym ja widział, ile w ogóle jest chętnych, obecnych tutaj osób. Wiem, że jeszcze różne osoby spoza chcą się przyłączyć, ale żebyśmy widzieli tutaj mniej więcej, ile osób jest. Drodka widzisz? Mam prośbę, żeby te wszystkie osoby, które planują jechać przyszły do Dorodki i żeby ona wiedziała, ilu z nas, niektórzy z nas mają na myśli też jeszcze swoje rodziny, więc żeby dać jej dokładnie znać, ile osób, żeby to można było jakoś już zaplanować. Nie pamiętam. Precyzyjna informacja jest na Facebooku jak ktoś nie ma dostępu do Facebooka to niech przyjdzie do mnie Pawła albo Dorotki i zostanie mu przekazana. Chodzi o rozmiary poszewek prześcieradła i poszwy które jesteśmy proszeni żeby zabrać ze sobą żeby troszkę ułatwić ulżyć. Jak ktoś nie będzie mógł to trudno damy radę. Ale jeśli możemy, to to miejmy ze sobą. Jeszcze jedna sprawa dla braci. Wczoraj nie ustaliliśmy kolejnego spotkania braterskiego. Mówiliśmy, że co trzy tygodnie planujemy się spotykać, ale za trzy tygodnie akurat nie jest 20 września, a ja wtedy z Agnieszką będę na wyjeździe, akuratnie w ten weekend. Więc proponuję następny weekend, 27 września. Czy wam, bracia, pasuje? 27 września. Ci bracia, którzy chcą być i, i chcieliby być. Czyli umawiamy się, zapiszcie sobie 27 września w sobotę o godzinie 15, tak jak zawsze. Będziemy jeszcze przypominać, wyślemy sms, ale wstępnie zapowiadam. I znowu powtarzam, wszyscy bracia... To jest piątek? Czyli 28, dzięki Janczej. 28 września w sobotę o 15.00. I wszystkich braci zapraszamy, ponieważ są to cenne, naprawdę wartościowe spotkania. Rozmawiamy o ważnych rzeczach. Powiem tak: wczoraj nagraliśmy to nasze spotkanie. Jeśli mogę prosić jeszcze o chwileczkę ciszy, siostrzyczki, kochane. Jeszcze chwileczka ciszy, poproszę. Wczoraj nagraliśmy to nasze spotkanie, ponieważ uznaliśmy, że warto jednak zachować w naszym zborowym archiwum te nasze braterskie rozmowy. Więc gdyby ktoś chciał posłuchać, nie będziemy go nigdzie publicznie umieszczać, ale gdyby ktoś z was chciał posłuchać, o czym rozmawialiśmy, czy bracia, czy siostry, tam nie mówimy o niczym, czego siostry by nie mogły posłuchać, mogą też się czegoś nauczyć, jeśli chcą, jeśli są zainteresowane tematami trudnymi, teologicznymi, braterskimi, ale też i siostrzanymi, bo rozmawialiśmy wczoraj na temat tego, czy można zejść z drogi wiary, czy można pogubić się, zbłądzić itd., więc prawie trzy godziny na ten temat dyskutowaliśmy, brat Sławek, nawet cztery dualne, no, ale tam nie zaczęliśmy tak na czas z niektórych przyczyn. E, jakie wnioski? E, zgodziliśmy się, że to, co Biblia mówi, to my też na to mówimy amen. <grywki> Czyli Biblia mówi o zejściu z drogi wiary, mówi o możliwości odpadnięcia od Boga żywego. Więc e, tak długo, jak trzymaliśmy się Pisma, byliśmy zgodni. Jak zaczynaliśmy wypływać poza Pismo, zaczynały się dyskusje, więc się uczymy. Uczymy rozmawiać, sprowadzać siebie wzajemnie do prawdy Pisma i uczyć się u Bożych stóp. Także ta rozmowa myślę też jest jakimś przykładem tego, jak się uczymy trzymać tego, co jest napisane, a nie wyciągać daleko idące nasze wnioski, które nie zawsze są poprawne i ściśle biblijnie ugruntowane. Więc mówię, dla tych, którzy są zainteresowani, czy bracia, siostry, dajcie znać. Ja wtedy wyślę wam linka i dostaniecie możliwość pobrania i posłuchania sobie. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. Taka jest zasada. Dziękuję. Tak, to jest kolejna sprawa, dwie jeszcze sprawy w tym temacie. Zaczyna się wrzesień. Więc myślę, że wrócimy do naszych właśnie obiadów wspólnych, zwanych Agapą. Pytanie, które, kiedy zrobimy tą pierwszą Agapę? Czy za tydzień? Raczej nie, bo będziemy wtedy wyjeżdżać. Więc myślę, że po powrocie, 15 września, w niedzielę 15 września. 22. 22 Agapa i jeszcze pytanie o te nasze spotkania w kółeczku, ponieważ w czasie wakacji nie robiliśmy tych spotkań ze względu na to, że wiadomo jest duży ruch, i nie wszyscy są regularnie, a inni przyjeżdżają, którzy nie wiedzą o co chodzi, więc planujemy powrót do tych co 2-3 tygodnie spotkań w kółeczku. I pytanie, kiedy robimy takie następne? Czy już za tydzień, czy za dwa tygodnie? Po powrocie, ok. Czyli 15 września nasze powakacyjne pierwsze spotkanie w kółeczku, myślę, że tematów się nazbierało przez całe wakacje różnych. Także jak macie jakieś rzeczy, o których chcielibyście, żebyśmy wspólnie porozmawiali przy Biblii, oczywiście mówimy tutaj o tematach, które są biblijnymi tematami, żebyśmy mogli otworzyć słowo i wspólnie rozmawiać. Więc jeżeli w czasie tych wakacji pojawiły się jakieś tematy, które uważacie, że powinniśmy dalej wspólnie omówić, to jak najbardziej. Może jeszcze teraz się pojawią w ciągu tego czasu do tego spotkania, więc mamy dwa tygodnie. Na, na przygotowanie się na to spotkanie i zachęcam zawsze, żebyśmy przełamywali te nasze obawy, wstyd czy cokolwiek nas zatrzymuje przed zadaniem pytań czy wypowiedzeniem się na rzeczy, które są ważne dla nas wszystkich i chcielibyśmy wiedzieć, co o nich myślimy, jakie rozumiemy. Jakieś jeszcze informacje, czy kończymy w tym momencie? Chyba wygląda na to, że nie kończymy, tylko dalej rozmawiamy i herbatka i tak dalej.